Kraje sünes, achele werden erwin. Trwa, że to sultan wejdź. nie zapadnę, ja nie wiem, jest im. Oh, hey, do co no. Oh, du Jag vill aldrig leva för alla Wierpie, ja, bo Ja, jest coś, co powie. Czy to jest? to Polaków. Nie tylko dla Orów. Mam trochę lęk wysokości, więc nie mogę tutaj blisko barierki stawać, ale staję trochę bliżej, ale muszę wam powiedzieć, że widok jest całkiem, całkiem. Serdecznie witam was w podcaście Nie Tylko Dla Orów, Witam was z promu, ze statku na wodzie co ciekawe, statek został zrobiony w stoczni remontowej w Gdańsku tak doczytałem, sobie doczytałem bo do każdego podcastu trzeba się przygotować no i witam Was z promu, kiedy ja ostatnio coś nagrywałem na statku ha. kiedyś jak płynąłem do Anglii na samym początku potem chyba ze Szczepanem gdzieś pływaliśmy na jakichś promach na północy Irlandii, potem był podcast łodziowy, co się ze strzepanem pożegnałem i to chyba jest czwarty raz, ale teraz mamy taki statek naprawdę porządny, porządny na 300 samochodów, kilkanaście ciężarówek, no i cóż, płyniemy z MOS do, hmm, zapomniałem tej drugiej nazwy, w każdym razie witamy Was serdecznie. Można by powiedzieć w takim podwójnym odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie mam plan na podwójny odcinek. No i zaczęliśmy naszą podróż dzisiejszą na promie. Prom się nazywa. Nie pamiętam jak. Nie pamiętam, nie ma nigdzie napisane. W każdym razie wciągnąłem przed chwilą drogą konsumpcji i śniadanko, bo jest godzina wczesna poranna dojechać do promu, kawałeczek trzeba było. Muszę wam powiedzieć, że mm, zanim to zacznie się to wszystko podcastowane, podcastowanie, takie porządne, muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz w życiu jechałem samochodem hybrydowym e, tak jako kierowca. Kiedyś jechałem już parę razy takim, jako taksówka albo gdzieś tam ktoś. W każdym razie mega dziwne uczucie, jak jedziesz i nie słyszysz silnika. Mam taki pożyczony, hybrydowy samochód. No i cóż, kraj ten jest znany. Właśnie nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, gdzie jest. Tak? Chociaż powiedziałem już nazwę pewnego miasta, z którego wypłynąłem, to jakby ktoś wiedział, poszukał, to już pewnie będzie wiedział, że jestem pip, pip. W każdym razie kraj znany z tego, że bardzo, bardzo dba o środowisko. Bardzo, bardzo dba o wszystkie różne inne takie naturalne rzeczy. No jest to duży kraj. Czy jest większy od Polski? Może dłuższy, może bym tak powiedział. W każdym razie Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę w ogóle, chcę mi się nagrywać. Chociaż rano jakiegoś takiego doła załapałem, mówię, cholera, po co ja jadę tak daleko, po co mi to wszystko. Oszczędziłbym pieniądze dziewczyny, bym na kawę zaprosił, na kolację i ze śniadaniem i te sprawy. A tutaj jadę w zasadzie na trzy dni. No i co mi z tego, ale... No dobra, powiem wam w każdym razie um, albo nie, powiem wam powiem wam po e, małych stawkach powiem wam po małych e, reklamach i powiem wam e, za chwilę o co w tym wszystkim chodzi Oni składamy Kulturnie Nyheter I år jest 25 år temu Bendy Kopsi To podcast Nie tylko na Orwo Norge znowu Znowu Znowu Znowu Znowu Znowu Podcastu Nie tylko na Orwo Ile samolotów jest w ut miejscu, nytt I en stor miejscu, ile bandet På Kongsberg Z prawej strony mija nas towarowy, nazywa się Chyba Milenborn, coś w tym stylu. A ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić pawów Duraja i Prokopowicza. To są najlepsze pawły na świecie. Ten, też podcasterzy oczywiście. Pozdrawiam dziewczyny, które mnie słuchają, dziewczyny z imion na M na M i na Z też może być. Wracam wracam, wciąż na promie. Słyszycie, może jakieś takie bulgotanie, to jest rura wydechowa, coś, coś w tym stylu. Zatem teraz o marzeniach, bo podcast jakby te moje marzenia jakby dowiedzieć może nie ucieleśnia, ale powoduje, że dzięki, dzięki nim, dzięki niemu, dzięki podcastowi te marzenia zostają na dłużej, nie tylko w mojej głowie, ale właśnie można powiedzieć na taśmie radiowej. No i tak sobie kiedyś myślałem, bo to co teraz się dzieje, to co się teraz stanie w ciągu tych prawie trzech dni to jest historia naciągnięta, przeciągnięta zaczynająca się 25 lat temu. 25 lat temu miałem, skończyłem liceum, byłem piękny, młody, głupi, pizdowaty i w ogóle nie wiedziałem o co chodzi w tym świecie, ale wtedy już miałem em, zacięcie do muzyki, zacięcie do radia i wtedy też już udzielałem się w poznańskim Radio S i wrócimy zaraz do tego radia za chwileczkę w każdym razie dzisiaj troszeczkę o marzeniach nie wiem jak ten podcast wyjdzie już mówiłem, ale jedziemy na żywca, na setę i i mówiłem o marzeniach czyli kiedyś sobie wymyśliłem kanał panamski, udało się nawet dwa razy wymyśliłem sobie noc z zaglądnie się nazywają z leniwcami Udało się. Wymyśliłem sobie, co tam jeszcze sobie wymyśliłem, zobaczyć górala, bo to też tego z Nowego Jorku oczywiście od podnośnika też się udało. No i jakiś rok temu um, tak sobie wymyśliłem, patrząc w internet i sobie przeszukując różne meandry tego nieograniczonego świata, <śmiech> że są szanse na spełnienie kolejnego marzenia. I to może nie tak do końca było marzenie, bo wtedy, kiedy 25 lat temu stało się to, co się stało, to w życiu nie myślałem, że to może się stać. Tak Wam bardzo, bardzo, bardzo tajemniczo powiem. W każdym razie, w każdym razie po prostu było to coś, co wywarło na moje życie bardzo duży wpływ i miałem to coś bardzo często w głowie, bardzo często przy sobie i mówiąc szczerze, też w jednym z pierwszych prawie podcastów ukazało się jako taka zapowiedź, jaka, taka, jakby, jakby, taka, e, jakby takie przemyślenie i, i na jesień, właśnie na taką porę jak dzisiaj, bo mamy jesień, już mamy jesień i cóż, cóż ja mogę powiedzieć? za kilka godzin moje marzenie się spełni i mam nadzieję, oczywiście dopływamy już na drugą stronę zaraz dokujemy, biorę mój elektryczny samochód i jedziemy, jedziemy dalej i cóż, wiem, wiem, wiem wiem że to wszystko owijam w bawełnę, nie mówię co robię gdzie jestem, po co jadę ale nie można tak wszystkiego od razu sprzedać i nie można wszystkiego tak od razu po prostu Wam powiedzieć. Musi być troszeczkę, troszeczkę tajemniczości. W każdym razie dobijamy już do portu. Ja wsiadam, jak już powiedziałem, do mojego błyskawicznego, elektrycznego samochodu. Czeka mnie droga jakieś 4, 45 godziny, może 5. I potem znalezienie się w moim przytulnym miejscu do spania i potem na godzinę siódmą nie powiem Wam co. Nie powiem Wam co. W każdym razie spotkamy się przed godziną siódmą jeszcze na pewno. E, papa mi się śmieje, jak słyszycie. Gadam już prawie 10 minut, więc, więc to tyle. I lecę, wołają już mnie, krzyczą, proszę wracać, proszę wracać. E, no i cóż, z lewej strony piękny, nie, taki późny wschód słońca. Z prawej strony jakieś takie portowe... W zachodzące klimaty a ja cóż, podcast nie tylko dla orów drugi raz z tego kraju w zasadzie to trzeci, bo Ginger też tu kiedyś była w każdym razie w każdym razie do trzech razy sztuka zobaczymy jak to będzie i cóż, pozdrawiam Was serdecznie Killwater z tyłu czyli to co zostaje po statku stoje na samej rufie i ładnie to wszystko wygląda. W każdym razie, co jest za dużo, w każdym razie dzisiaj mówię. W każdym razie pozdrawiam Was i zapraszam za chwilę na następne wejście. So you Słuchajcie podcastu. Nie tylko na oru. Tak to jest. Ostatnie pytanie. Jak będzie wyglądać radio za następne 20 lat? Tylko komputery? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. Komputery? Mało ludzi? Nie, nie. Myślę, że jednak ten czynnik ludzki pozostanie, ponieważ w dobie właśnie takich różnych rzeczy, że wszystko można sobie zaprogramować, wziąć do komórki i stworzyć w zasadzie, mając dostęp do całej muzyki świata, czy poprzez jakieś tam oprogramowania z cyklu iTunes, czy za chwilę pewnie to, w czym się ty teraz specjalizujesz, czyli podcasty i tak dalej, ale myślę, że ludzie z natury są leniwi i lubią być zaskakiwani i lubią, żeby ktoś im coś podawał, czyli taki element żywego radia, czyli ludzi, którzy siedzą, mają frajdę z tego, że przygotowują nie wiem, fajnie ułożoną playlistę i fajnie potrafią ją skomentować. Myślę, że będzie zawsze, że, że po prostu ludzie, nie wiem, wracając z pracy do domu, gdzie zawsze będą, cały czas będą nie wiem, pod presją jakichś dokonywania wyborów, decyzji i tak dalej będą chcieli włączyć radio i posłuchać tego, co ktoś im chce zaserwować, a nie tego, że, że ktoś im każe dokonywać kolejnych wyborów w życiu. Także ja mam nadzieję, że takie radio za 20 lat jeszcze będzie istniało. Myślę, że to jest w ogóle duże zmiany w radiu na całym świecie nastąpią w najbliższych 5 latach, myślę. Bo, bo to po prostu jest to, co to, co się dzieje w tej chwili z internetem, to, to tak naprawdę jest nieprzewidywalne i nikt nie wie, co się stanie za pięć lat. Spigniesz Frączek, legenda za szybą. Radia S. Człowiek, który ruszał wajchami. No teraz za laptopa. Teraz za laptopa. Ruszam teraz... innymi rzeczami. Tak, tak. Tu radio. Przepraszam. Tu podcast. Nie tylko dla oni. Port jachtowy, taka marina po prawej. O, ładnie, ładnie, ładnie. Serdecznie witam Was po 4 godzinach jazdy z Christian Sand To jakbyście spojrzeli na Oslo i na dół, na lewo, na lewo, na lewo, moja dobra koleżanka Monika powiedziała mi, że to jest Norwestka Riviera, że tu jest najcieplej. i Tak jest, dokładnie. Piękne słońce. Piękne jesienne słońce, cieplutko. Musiałem zmniejszyć temperaturę w samochodzie, bo po drodze trochę mi przymroziło nogi. Witam Was serdecznie z Norwegii. Dzisiaj podcast norweski. Może jutro planuję dwa, może trzy. Nie, dwa myślę. Witam Was serdecznie. O, jaki ładny most. brua 1956, czyli trochę już lat ma. O, jak tu ładnie. Nie wiem, czy można, na pewno nie można rozmawiać przez telefon w samochodzie, ale nagrywać, dlaczego nie, dlaczego nie. Witam Was z Christian Sandsłonecznego, pięknego. I cóż, 3,5 km w prawo i gdzieś muszę znaleźć moją metę, czyli, czyli mój, o jakaś platforma wierchnicza też jest przy brzegu. Pewnie tu budują takie rzeczy. Muszę znaleźć mój Airbnb, mieszkam u pięknej Marii znaczy czy pięknej, nie wiem, na zdjęciu tak wygląda bardzo ładnie i kusząco. No i cóż, podcast dzisiaj muzyczny, bo wybieram się na koncert. I powitałem Was co prawda muzyką troszeczkę inną inną niż jakiej gustuję i jaką będę dzisiaj, mam nadzieję, słuchał, ale nowe rytmy, nowe dźwięki czemu nie, czemu nie, czemu nie? Muszę wam powiedzieć, nie wiem jak to w Polsce, bo ludzie narzekają na drogi Autostrady. Ale tutaj, tutaj jest mega drogo, nie wiem, czy 30 euro wydałem za te 400 km, może być coś w tym stylu. No, co chwilę jest jakiś Automatic e, Toll i te sprawy, to w ogóle nie ma takich budek, tylko od razu robią ci zdjęcie i potem ci jakoś wysyłają. Pewnie każdy samochód przy kupowaniu ma swoje konto, czy jak to tam wygląda. E, w każdym razie, w każdym razie wydaje mi się, że no nie, nie ma innej drogi z powrotem mógłbym jechać gdzieś tak, tak, zwa tak zwanymi henchami ale to nie by trwało 3 dni dłużej bo tutaj niestety góra, dół, góra, dół tunel, nie tunel a jedyna droga taka normalna to do połowy jest autostrada a potem jest taka normalna jednopasmówka, która też czasami jest płatna, nie wiadomo dlaczego w każdym razie w każdym razie witam was po raz trzeci mówię z Christian Sand. To jest podobno ósme co do wielkości miasto w Norwegii o korki. Oj hamuje, hamuje. A jak hamuje? To ładuje mi się samochód. Takie tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Przed chwilą pomyliły mi się z jazdy, zjechałem jeden zjazd szybciej i znalazłem tutaj gdzieś Eco Mode i Electric Vehicle Mode, czyli można jeździć na prądzie tylko, ale do prędkości chyba 60 na godzinę. Więcej nie można potem się włącza już silnik spalinowy muszę sobie potem poczytać jak to wszystko tutaj wygląda 1,4 km w prawo mam zaraz więc jeszcze troszeczkę jak na takie miasto na końcu świata to nawet tutaj się coś dzieje bo korki, jakieś widzę wieżowce myślałem, że to jest takie malutkie miasteczko i nic się tutaj nie dzieje a tu jednak, jednak trochę jest narodu to pierwsze takie miasto duże po drodze bo co prawda nie wierzyłem przez Oslo, tylko od razu taką przeprawą promową na skróty. Um, no i cóż, no i cóż, no i cóż. Jutro Oslo, jutro Oslo, e, koncert dzisiaj w Christian santa a jutro rano się zwijam stąd. Zobaczymy jak będzie. W każdym razie, trzeba wam powiedzieć, że jestem pieruńsko zmęczony. Te 400 km. no niecałe tam 300 ileś. E, w każdym razie, jeśli jest napisane 70, to Norwedzy jadą 70 ani wolniej, ani szybciej jadą, dokładnie 70 na godzinę, nie można ich wyprzedzić, nie można im zatrąbić, nie można im nic zrobić, jak ciężarówka, też 70 i całą drogę, na autostradzie 110 e, i całą drogę po prostu wszyscy jadą, co chwilę jakieś kamery, co chwilę jakieś fotoradary, no cholera, no jestem tak zmęczony tą jazdą 80 za kimś, bo nawet nie można wyprzedzić, bo w sumie był duży ruch, a jakbym wyprzedził, to pewnie od razu raz kamera, albo pewnie jakiś Norwek by zakablował no i cóż to co wam mówiłem na promie, że to bardzo naturalny kraj taki zdrowy i proekologiczny i tak jest ilość Tesli, które mnie minęła albo w którą stronę, albo nie nikt mnie nie wyprzedziło po drodze, chyba nic bo wszyscy jechali tak jak ja 80 ale z drugiej strony Tesli było dużo dużo, dużo, dużo to no taki elektryczny, nowoczesny samochód Nissanów Leaf też jest bardzo dużo Renault Zoe takie malutkie coś, też jest tego bardzo dużo. Co tam jeszcze? Priusów jest troszeczkę. No i różne jakieś Volkswageny, hip hybrydy, różne inne. Dużo tego. No ja sam jadę Jarisem, Toyota Jaris hybrydowa, więc, więc tak to bywa. Zatem Zielona Norwegia, a nie Zielona Irlandia, w Irlandii yy, nie ma w ogóle w zasadzie e elektrycznych samochodów. W Polsce mają być teraz pre premier, nie premier, tylko minister zdrowia czy tam komunikacji mówisz, że za 10 lat w Polsce będzie co czwarty samochód elektryczny. No może tak, ale jakby te samochody były cztery razy tańsze niż normalne, to pewnie tak, ale 80% rejestrowanych samochodów to są używane auta zazwyczaj z Niemiec albo skądś, więc nie widzę tego, nie widzę tego zresztą rząd się zmieni na pewno za kilka lat, za trzy, daj Boże no i wtedy pewnie wszystko się zmieni już na normalne, zatem <śmiech> przepraszam za Kaszla, ale jestem w jakimś tunelu to się nazywa Wensela Lund tunel chyba i jakieś mam rozwidlenie za 450 metrów, więc odkładam zuma, odkładam nagrywanie. I cóż, skupiam się na jeździe, bo obiecałem Marii, że będę koło czwartej a jest 15 po, więc jestem lekko spóźniony. No i cóż, no i cóż. Witam Was z Norwegii, z Kristiansand, Riviera norweska. Tu podobno jest najcieplej, tu jest podobno najpiękniej, tu są podobno najpiękniejsze plaże. No i najpiękniejszy koncert, o którym powiem wam później. Do usłyszenia. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Wystaną markery w związku z jubilejem, bo to był jak u Bajre Mai, to był bardzo dukty band, en stall z bardzo dobrą muzyką, która reprezentuje moją generację. Hi, Norge. Witam mm. was z Kristiansand, całkiem urocze, miłe, sympatyczne miasto. Miasteczka w zasadzie. I bardzo fajna rzecz są takie uliczki pod kątem prostym typu coś, jakby to powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych na przykład na Manhattanie wszystko jest pod kątem prostym i wszystko jest w kwadracikach takich. I jak się patrzy na mapę miasta z góry to jest całkiem, całkiem tak podzielone. Witam Was serdecznie przedkoncertowo. Ładna pani z prawej, ładna pani z lewej, ale muszę powiedzieć jest to samo doznanie co było dwa lata temu w Oslo, czyli jest troszkę kolorowych Um, co nie znaczy, że źle, ale po prostu Filipińczyków przede wszystkim albo jakichś takich Malezyjczyków jest przede wszystkim e, dużo. E, libris. E, t, libris, właśnie, muszę wejść tutaj do księgarni i się spytać o książkę dla pani Moniki. Pani Monika zamawiała książkę, więc przepraszam, e, to już jest trzecia księgarnia. Samolot na górze, to jest trzecia księgarnia, gdzie szukam książek dla pani Moniki, więc wejdę na chwilę i się zapytam. Thank for some books for my friend. Mm -hmm. Here oh, in perfect. the surface world. Okay, this one was 199 yeah. for mm -hmm. which one, so it's a bit more. There's two. Yeah, this one and that one. Yeah. Please. Do you want to wrap this gift or just in a bag? Uh, in a bag. Yeah. Today there is no question about which side I'm on. Christian Sand, norweskie flagi, kwadratowe miasto, czyli ten układ ulic, który wam mówiłem, który jest bardzo, bardzo przyjemny do chodzenia. Takie jest połączenie tego miasta takiego lat 60., 70. i troszeczkę nowoczesności. Może nie takie budynki ze szkła, ale coś się tutaj dzieje. Na pewno by się spodobało paru moim znajomym sklep Dresman. Um, ale już nie będziemy rozmawiać teraz ani o architekturze, ani o Dressach, ale o tym, że 25 lat temu jakiś gościu posłuchał płyty i go się knęło i przyjechał i jest tutaj właśnie. Nie wiem, nie, wiem, nie umiem nie umiem wam tego wytłumaczyć, mówiąc szczerze. W najprostszych żołnierzkich słowach, yy, jak to wszystko działa. Ale to myślę, że trochę tak jak jest... jak z miłością, że... jest, przychodzi, pojawia się i jest w tobie. I nie możesz, kurde, się tego pozbyć. I masz motyle w, w brzuchu, masz motyle w całym ciele i ilekroć myślisz o tej osobie. Mam nadzieję, że taką macie. Bo ja taką mam. To jest ci lepiej. I jest ci... Dobrze i tak samo było z tą płytą, że to nie jest taka płytę do słuchania 20 razy dziennie i wchodzić w ucho, tylko trzeba ją przesłuchać, trzeba o niej pomyśleć raz na rok, przemyśleć. No i tak to się stało, że tak to się stało, że, że jestem tu, chodzę po pustym mieście, szukam czegoś do zjedzenia, ale niekoniecznie, ale mam jeszcze jakieś kanapki siostra mi zrobiła, bo ja z Poznania w sumie, yy, przez Dublin tutaj nie, tutaj nie chyba będę wracał. W każdym razie z tą muzyką właśnie tak jest, że no nie umiem tego wytłumaczyć nie umiem tego wytłumaczyć, po prostu jest we mnie i, i jest i tyle Puh, dlatego dlatego się plączę, dlatego nie umiem wam tego wytłumaczyć, dlaczego to wszystko się dzieje, dlaczego to wszystko sprowadziło mnie tutaj, do tego małego miasta. Chociaż pewnie by było łatwiej. Pewnie by było prościej, bo koncert pewnie by był łatwiej, pewnie by było prościej. Jakbym powiedział, że muza wpadła mi w ucho i od 25 lat chodzi mi noga. I po prostu pozwalajcie tego, ale to nie jest łatwa muzyka. To nie jest takie dosłowne, jakby tak można powiedzieć. I to coś w tym wszystkim jest. Łączę się, wiem, ale próbuję Wam tłumaczyć, ale to chyba bez sensu. Po prostu idę tam, gdzie mam iść i może usiądę jeszcze raz i jeszcze raz z Wami porozmawiam. Zatem do usłyszenia. Tak, książka kopiona nawet dwie. Witam Was już przed, sprzed sali koncertowej Kilden. Muszę powiedzieć, że całkiem ładnie to wygląda. Jest to w porcie nad brzegiem wśród takich starych portowych żurawi, ale samo miejsce jest całkiem urocze hala, sala w zasadzie. Taka nowoczesna, jakby to powiedzieć, niby taki portowy magazyn troszeczkę oszklony z takim fajnym dachem i, i te takie boczne fajne ściany, wszystko jest w takiej tonacji yy, bardzo czarno, szarej i, i jasne, takie norweskie drewno a ja cóż yy, siedzę już przed yy, i muszę wam powiedzieć, że spektrum ludzi tutaj jest mniej więcej chyba w moim wieku, czyli koło 40 50 mniej więcej w tych granicach, nie widzę ludzi jakichś takich młodych, yy, ogólnie Norwedzy wszyscy ładni, i zadbani ładny pan, ładna pani wygolone niektóre panie, niektóre na łyso, niektóre nie panowie też jacyś tacy całkiem fajnie wyglądający I muszę powiedzieć tutaj właśnie widać taką Norwegię taką prawdziwą jak to Norwedzy wyglądają prze, przechadzałem się przed chwilą przed, e, przez e, Christian Sand, przez główną ulicę w celu przede wszystkim kupienia książek dla pani Moniki ale też, żeby kupić coś do picia, coś do jedzenia małego. Chociaż mam gdzieś kanapkę, jeszcze nie zjedzoną. Ale to nie chodzi o to, może po koncercie zobaczymy, jak to będzie, wyskoczę sobie na jakiegoś małego grilla, albo nie wiem jakąś rybę, zależy co tu mają. I tak, i jestem winien wam historię, dlaczego jestem właśnie w tym miejscu na końcu świata, na rivierze norweskiej, um... 25 lat temu, jak pracowałem w Radiu S w Poznaniu, to Zbyszek Frączek przyniósł płytę i on miał takie nocne audycje chyba od godziny 22 albo 23, chyba dwie albo 3 godziny i puszczał taką swoją autorską muzykę. I oprócz tego, że przechodziliśmy ze Stefanami, czyli ze Stefanem Michałem, ze Stefanem Łukaszem na muzyczną windę, która była chyba w poniedziałki i po prostu przechodziliśmy i pomagaliśmy tam różne rzeczy robić. To ja gdzieś tam jeszcze przychodziłem po godzinach, coś tam pomagałem i pamiętam, że lubiłem zawsze Zbyszka słuchać. Zbyszek to był realizator dźwięku Macieja Narożnego zazwyczaj. Tak to było. No ale Maciej Narożny był w ciągu dnia, a Frączek miał wolne wieczory, więc więc Zbyszek puszczał e, fajną muzeę. no i właśnie pewnego wieczora puścił coś i i tak to się zaczęło, to był Bentley Hofset Norweg z krwi i kości jakiś amerykański samochód, nie wiem czy słyszycie <śmiech> stary, stary Camaro, taki pewnie ma tyle lat co ja no i Zbyszek puścił Bentley płyta 9 takie rzymskie 9, no i szlak mnie trafił tak dosłownie i spytałem się Zbyszka co to za płytę spytałem się Zbyszka skąd ma tą płytę to był rok 89 albo 90 jakoś tak, może 91 91 mm. chyba myślę e, wtedy jedynym sklepem muzycznym w zasadzie takim porządnym e, w Poznaniu był sklep na Stojem Rynku prowadziła pani z Lombardu jak ona się nazywała nie pamiętam e, taka mała wiecie e, nie Iza Trojanowska, a ta druga w każdym razie zamówiłem sobie tę płytę. Pamiętam, że kosztowała jakieś horrendalne pieniądze chyba za 150 zł, gdzie normalnie płyta chyba w sklepie kosztowała z 15, może 20 zł. Taka normalna CD. No ale zamawiali to gdzieś ze Stanów, coś tam. coś tam. W każdym razie chyba po miesiącu czy po dwóch przyszła. Byłem w niebo wzięty, po prostu słuchałem ją, słuchałem, słuchałem, słuchałem. No i w życiu sobie nie myślałem, że te 25 lat temu nie myślałem, że e, tej wiosny, tego roku 2016 Gdzieś tam sobie grzebiąc po internecie, wygooglałem, że Bendy Cowset ma dokładnie 25-lecie wydania tej płyty. Um, no i z, tej, z tego powodu jest wielki, może niewielki, ale celebracja, koncert rocznicowy 25 lat, bo to kupa czasu. No i zobaczymy kto będzie, może będą jakieś ważne tuzy, może będzie Morten Harket, może będzie Ergaard, może będą jakieś inni norwescy e, wykonawcy słabni, bo ja troszkę z norweską muzyką jestem brat. nie wiem czy słyszeliście dawno temu, puszczałem kiedyś taki był podcast chyba Norweskie Chłody, coś takiego, wtedy byłem na etapie właśnie Ergaard i, i, i takich różnych e, osób śpiewająco grających, no ale wiecznie żywe, y, aha, to zawsze zawsze słuchałem. Zresztą chciałbym kiedyś e, zrobić podcast o aha, tak samo jak o Robercie Palmerze zrobiłem z takimi nagraniami, których nie znacie, bo, bo mam troszeczkę butlegów, trochę demosów, które, e, które warto przedstawić, bo są czasami bardzo śmieszne i fajne. W każdym razie na przykład y, demosy Take On Me to naprawdę takie dobre disco polo jak to próbowali wyszło no ale zobaczymy jak to będzie z czasem myślę że może coś na wiosnę zmontuje bo to troszkę jest z tym roboty w każdym razie w każdym razie poznaliście historię dlaczego tu jestem poznaliście historię tej płyty, bo to płyta jazzowa, bardzo fajna i, i jakby ktoś bardzo, bardzo, bardzo chciał, to proszę napisać do mnie udostępnię. Wiem, że to takie średnio tam legalne, ale ciężko ją po prostu w ogóle dostać w necie. Na iTunesie nie ma. Chyba nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Są inne jego płyty, ale to jest jakby najważniejsza jego płyta, pierwsza jego płyta i zobaczymy, może uda się nagrać jakiś wywiad, może uda się coś pogadać po koncercie. Bo jak nie, no to trudno, ale dzisiaj takie właśnie spotkanie po godzinach. Jest godzina za 10:07. koncert koncercie właśnie zaraz zaczyna, ludzie zaczynają wchodzić. No i cóż, no i cóż, no i cóż, cóż, wam mogę, po, mogę powiedzieć mi się łapska często, ale to chyba z nerwów, takich pozytywnych nerwów, nie wiem, ja, jeśli można coś takiego użyć, pozytywne nerwy, ale z wrażenia, o może coś takiego. Eee, druga łapa mi się częściej, bo karta kredytowa mi nie, ch nie chce przejść i nie wiem, czy mi się coś stało z kartą, czy, ty, czy, czy, czy, czy się to blokowała, czy może powinienem zgłosić, że nagle w Norwegii ktoś używa moją kartę, czyli ja pewnie zadzwonię od do banku i spytam się, co i jak. W każdym razie, w każdym razie eee, Cóż, lecę na koncert i zobaczymy, o jakiś hiszpański język słyszę, więc może będzie międzynarodowo. No i tyle w dzisiejszym podcaście. Zobaczymy, co będzie później. Nie wiem, jak to da się słuchać, nie wiem, jak to się da słyszeć, można by tak powiedzieć, to moje nawijania i te moje gadania dzisiejsze. No ale cóż, dzisiejsza muzyka w podcaście właśnie jest z płyty... Bendika Hofzeta um, oprócz pierwszej, pierwszego utworu który gdzieś mi tam jeden samochodem wpadł w ucho, no ale norweska muzyka jak już powiedziałem bliska mi jest więc, więc kombinujemy, kombinujemy kombinujemy i słuchamy, zatem to tyle i lecimy Bendik Hofzet 22 września 2016 bardzo ważny dzień bardzo ważny dzień God plays his harmonica. door is locked, I feel the flames, I ache and ache, what can I do? I fight my way, it's hot, I cry for water, I get gasoline. Oh my dear, I love gasoline, it's a call of After 25 years, finally, I can touch you. <laughs> I can touch you. Like I can touch you. A, yeah. Um, I think the the question will be, is the record exactly the same for you, like uh, 25 years ago and now? No, I, I don't think it does, because uh, it, it was sort of my debut album, so I put a lot of energy into it, and, and it took many, uh, well, it took some years to selected the right tunes, the right blend of tunes. Now, 25 y years later, I can approach them, uh, and, and I think the other musicians also, can approach the music as who we are today. And we are quite different from, from who we were 25 years ago. That was the same band, 25 years ago? Yes, yes pretty much the same band, yes. Mm -hmm. So what we can do now is to, uh, to reinvestigate the material. Mm -hmm. And to me, you know, a good song... Is a song that is consistent and that has clear identity, but at the same time is is very bendable or stretchable or, or flexible, so that you can go many ways with it. And I think uh, that most of this material applies to to to that kind of a setting. We can we can we can play them again, and we can play them with renewed energy and renewed force with a different perspective. But the tunes are the tunes, you know. As I said, you know, just the CD, the album was very sublime and you know just every tune was carefully selected and now the concert is like opposite but opposite in a good way yes. so that's what you said you know just uh. in many ways i think good music is, deserves to be raped mm -hmm. again <laughs> and again you know attacked mm -hmm. to to chisel out to hammer out the the the material of it that's what you can do with a good bob dylan song you know or, or an evergreen or a, And, and sometimes uh, these songs also pass, pass that test, we can make ferocious, uh, violent, uh, uh, we, we, can, we can approach them in so many different ways and that appeals to me because I like musicians that take risks with an audience. To me, the most important member of the band is always the audience. Huge fan of Aha and Morten Harket. I yes. was two years ago in Oslo on a yeah, yeah, yeah. concert in Centrum. Was it hard to convince him to make a cover of your song? No. Because we were talking about, you know, raping and you know yeah. doing different versions. So uh, was it hard, you know, just to convince him? Because it's a little bit different music than, than he plays, even solo. It's true. It's it's not really his uh, his genre, but I think he did a remarkable job of it, and he's, he he made a fantastic performance. But uh, actually, I didn't have anything to do with it because it was all done behind my back. Uh -huh, by be a, yes, so Krister uh, Falk, an entrepreneur in Norway, he's the the guy behind the rejuvenation of the band. You know he. He put it back together and okay. and and he also made uh, other norwegian artists re-record the songs or their versions of the songs and i had no idea that this was going on oh. so, uh, so it was a surprise. big big surprise for me yeah. i'm a huge fan of norwegian music like the Silia ergaard yeah you know just and so yeah it's a really good gift i have to save some money for the cd you know for the The box, box set because yes. I spent all the money for the concert <laughs> for the and for the trip and <laughs> for everything but you know that I will definitely buy the, the whole set with the, all the covers and all the leftovers from the from the. Philip no. you don't know how much it means to us that you're here and, uh, no. and that you've made all the efforts it's really fantastic thank you so much we really appreciate it thank you so much <laughs> <laughs> Cien Dobre. Cien Dobre. it's very it's really, nice it's, evening so good morning that was the morning. Yes, my uh, the uh, yeah. hero I'll <laughs> <laughs> say it this Watch way And this beginning beginning end. And this end end beginning beginning end end this beginning Beginning is end. My end is my beginning. My beginning is my end. And that's what you've always said. And that's what I.